Czy jesteś zajęty? Are you busy? Czy idziesz? Czy przyjdziesz? Are you coming? Czy jesteś głodny? Are you hungry? Czy jesteś chory? Are you ill? Czy jesteś mężata, żonaty? Are you married? Czy jesteś Marcin? Are you Martin? Czy wszystko w porządku? Are you okay? Czy jesteś Polakiem? Are you Polish? Czy jesteś gotowy? Are you ready? Czy jesteś pewny? Are you sure? Czy jesteś następny? Are you next? Czy dziś pracujesz? Are you working today? Czy robisz sobie jaja? Are you kidding me? Czy jesteś wolny? Are you free? Czy ty zwariowałeś? Are you mad? Czy jesteś poważny? Are you serious? Czy jesteś zainteresowany? Are you interested? Czy ty żartujesz? Are you joking? Czy jesteś właścicielem? Are you the owner? Czy już skończyłeś? Are you done?